Dzisiaj mamy przed sobą bardzo miły temat. A tym tematem jest ten, który już od dłuższego czasu nas zajmuje, mianowicie zgromadzenie Boże. Na tej ziemi dla Boga na chwilę obecną nie ma nic większego i lepszego jak właśnie zgromadzenie Boże. Takiej rzeczy wcześniej nigdy nie było i później już nie będzie. Oczywiście wcześniej i później byli i będą ludzie, którzy mieli i mają e, jakiś stosunek z Bogiem. Ale ta zgromadzenie Jetzt nur in der Ale zgromadzenie Boże, tak jak słowo Boże nas uczy, istnieje tylko teraz w czasie łaski, tylko teraz jest tworzone. To zgromadzenie było już przed istnieniem czasu, to znaczy w wieczności w sercu Bożym. I to zgromadzenie, które składa się z wierzących, czasu łaski, będzie też w wieczności po czasie miało zawsze szczególne miejsce w porównaniu do innych wierzących. Wir haben uns mit ein paar aus dem Już zajęliśmy się w przeszłości miejscami z Ewangelii Mateusza. Widzieliśmy też, jak dzieje apostolskie pokazują nam praktycznie, jak to zgromadzenie się buduje. A przy naszej, przy naszym ostatnim spotkaniu zajęliśmy się e, Koryntian 12. I widzieliśmy, że wszyscy wierzący, należący do czasu łaski tworzą Jedno duchowe ciało. Każdy z wierzących jest członkiem przy tym ciele. Członki oczywiście są wszystkie różne, tak jak też i w naszym fizycznym ciele to jest. A jednak wszystkie członki w sumie tworzą to jedno ciało. To jest tak, ponieważ Duch Boży tak to działa i działał. 1 Koryntian 12 rozdział 13 wiersz to pokazuje gdzie czytamy, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało. Zajęliśmy się tym, że członki w ciele są różne, ale wspólnie się uzupełniają. Żaden z członków nie może powiedzieć, nie potrzebuję tego lub tamtego członka. Nie każdy z nas potrzebuje drugiego członka, bo inaczej nie bylibyśmy jednym ciałem Też nikt nie może powiedzieć, a ja nie należę do tego ciała. Bo na przykład nie posiadam szczególny darłaski. Na przykład nie jestem ewangelistą.. Nie, Słowo Boże mówi, też i Ty należysz do tego ciała. Bóg każdemu dał miejsce w tym ciele. I to miejsce jest takie, jakie Bogu się dla nas podobało. Bóg zawsze działa wyrównoważono lub równomiernie. w niektóre z członków nie są tak bardzo widoczne na pierwszym planie, doch sind sie ganz Gott ehrt sie. a jednak są bardzo ważne, Bóg je czci. Und so nicht nur als und I w ten sposób znamy się nie tylko jako bracia lub siostry, das ist das das ist das was uns to jest właśnie ta tajemnica rodziny Bożej, o której nam mówi Jan, wir dürfen uns auch alle als glieder des nie, ale znamy i widzimy się też jako członki tego jednego ciała. Zajęliśmy się też już przy naszych ostatnich spotkaniach rozwojem i działaniem tej łaski Bożej. Lub bardziej mówiąc tymi darami łaski Bożej, one nie tylko działają w czasie naszych zgromadzeń, ale mają też swoje działanie poza zgromadzeniami nasze. Te rozdziały 12, 13 i 14 tworzą też jedną jedność. 12 rozdział pokazuje nam jakie są dary łaski. leib. I wszystkie te dary tworzą w sumie to jedno ciało. 13, geht es um die Liebe. 13 rozdział znowuż mówi nam o miłości Bożej. A w 14 rozdziale czytamy o tym, w jaki sposób i odpowiedni sposób stosujemy te dary. Kapitel 13 steht also in der Mitte. Więc między tymi dwoma działami, rozdziałami 12 i 14 jest rozdział 13, mówiący o miłości. I z tego powodu pokazuje nam, jak ważna jest motywacja lub źródło wewnętrzne, z którego działamy i używamy te dary, o których czytamy w 12 i 14 rozdziale. jest w tym sensie więc w takim znaczeniu list do Koryntian I nie jest listem naukowym, który w takiej logicznej kolejności buduje myśli. Nie, ale on był z tego powodu napisany, że w Koryncie były różne problemy i trudności i na bazie tych trudności Paweł rozwija różne tematy. W pierwszym rozdziale, w siódmym wierszu Paweł napisał, że nie brakowało im żadnego daru. Więc duchowo mówiąc, byli bardzo obficie pobłogosławieni w Koryncie. A jednak wśród nich e, znajdowało się wiele trudności i braków. Z tego się uczymy to, że obecność darów łaski Bożej nie jest wyznacznikiem duchowego stanu zgromadzenia miejscowego. Nie, ale te dary łaski obecne w danych osobach muszą być też w dobrym duchowym stanie, żeby całe zgromadzenie było w takim stanie. A poza tym dary, które są dane, muszą też um, być czynne. Każdy w swoim miejscu, w swojej funkcji Musi być czynny. Śrubokręt ma za zadanie wyłączne przykręcać śruby. Śrubokrętem nie mogę spawać dwa części metalowe. Więc taki porządek podobny musimy też uznać, jeśli chodzi o dary łaski dane w zgromadzeniu. I die ci Korinther die sich ganz besonders in einer Gnadengabe. Die was was haben die getan? Die sonnten das heißt? das mhm. szczególnie w jednym darze, tak szczególnie się czuli bardzo pewni i też dumni i też chętnie ten dar pokazywali. Als wir über die sprachen, haben wir das kiedy mówiliśmy już o dziejach apostolskich, wyjaśniliśmy tę sprawę, o co to chodziło, ale przeczytam jeszcze jeden taki wiersz kluczowy z drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Jedenasty wiersz. Zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Z tego wiersza możemy wnioskować różne prawdy. Z jednej strony przypomina nam chwilę, w której Duch Boży został rozlany w Zgromadzeniu Bożym. Tu pierwszy raz przedstawiony nam jest w ogóle dar mówienia językami. Religijnym językiem obowiązującym można powiedzieć był język hebrajski. Ale nie ten język Używali słudzy Boży dla zwiastowania wielkich dzieł Bożych. Nie, tylko w tym wydarzeniu widzimy, że wiele ludzi przyszło do Jerozolimy z różnych narodowości. I teraz wszyscy obecni tam nagle z dziwnego cudu słyszeli e, dzieła Boże. Ich własnym języku. ist also ein Reden in den Sprachen, die die Menschen haben. Więc dar mówienia językami polega na tym, że ma się umiejętność mówić w językach istniejących. Das sind also Sprachen, die man auch erlernen kann. Więc języki, które też technicznie można się nauczyć. Aber das besonders war das, diese Männer, die Sprachen nie erlernt hatten, aber trotzdem in der Lage waren ale ten dar był z tego względu taki szczególny, że ci mężowie, którzy stosowali ten dar, mówili w nim, w tym języku, nie ucząc się go. Oni te języki nie używali też po to, aby głosić Ewangelię. Nie, oni te języki używali, aby wielbić i chwalić wielkie dzieła Boże. Sind also die in Więc to były cechy, które, zgromadzenia, które były widoczne w dziejach apostolskich, które, których musimy się mocno trzymać. In zeit haben wir das oder auch noch. W dzisiejszym czasie też istnieje ten dar, mówienia językami, ale to jest zupełnie inne niż to, co, to widzimy, co widzimy tutaj to znaczy nie istnieje ten dar, tylko istnieje w ogóle ta umiejętność mówienia językami i o tym będziemy później jeszcze rozmawiali. Więc w Koryncie był ten problem, że wierzący byli tak zachwyceni tym darem, że bardzo chętnie używali ten dar w różnych okolicznościach. Nie. Słowo Boże nie mówi, że w tamtym czasie zabroniono mówić tymi językami, Sondern, dass das eine ale że to mówienie językami musi być podporządkowane pewnemu porządkowi. Die des wurde in Weise nie można było, nawet używając ten dar, ograniczać wolność działania Bożego. Auch im Gebet haben wir uns an die des Też w naszej modlitwie dzisiaj przypomnieliśmy sobie o wolność działania Ducha Bożego wśród nas. Jeśli wśród grup ludzkich coś źle przebiega i tworzy się nieporządek, to wtedy chętnie nadajemy ludzkie porządki. Ale Duch Boży dokładnie tego nie czyni. Nie, On nie Ubiega się o to, aby wolność działania Ducha Bożego zawsze był e, obecny. I wtedy e, mówi nam, żebyśmy pamiętali o odpowiednich warunkach do tego potrzebnych. A, a dzisiaj zajmiemy się trzynastym rozdziałem, gdzie Słowo Boże pokazuje nam. Z motywację wewnętrzną dla używania takich właśnie darów. Pan Jezus nadał uczniom szczególny nakaz. Mianowicie brzmiał On, aby się wzajemnie miłowali. Mianowicie mamy się wzajemnie miłować w ten sposób, jak Pan Jezus miłował nas i jak Ojciec miłował Pana Jezusa. Więc wyraźna, wyraźny nakaz dla nas. Paweł, pisząc teraz ten list, tak właśnie nie czyni pisząc do vor. Ale przedstawia im pewne przykłady miłości, żeby zrozumieli ją. Was einsatz gaben ist. przykłady, które dotykały sumienie Koryntów, żeby zrozumieli, w jaki sposób odpowiada stosować dary Boże. Bo właśnie miłości brakowało wśród Koryntów. Kiedy myślimy o szóstym rozdziale, to wiemy, że nawet wzajemnie się osądzali przed publicznymi sądami. Oder wenn wir an 1. Korinther 3 denken, da sagte der eine, ich bin das Apollos, der andere sagte, ich bin das Paulus, der dritte sagte, ich bin das Christus. Albo, es ist Gott 1, ne? Ja, oder? bo ja. pierwszy, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział tam też mówili, że jeden jest Pawła, a drugi Apolosa inny Chrystusa My możemy przeczytać ten wiersz czwarty wiersz, trzeci rozdział albowiem jeśli jeden mówi ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśnie nie jesteście? i piąty, bo któż to jest Apolos albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Der Geist Gottes Paulus deutlich. Das ist die große in Duch Boży przez Pawła przekazał im, że to, było, to była główną trudnością w Koryncie. Paulus fängt jetzt an, indem er sagt, wenn ich, i Paweł teraz ten trzynasty rozdział rozpoczyna słowami choćbym. Czy choć jest tak jak when? Tak? E, so to znaczy, to słowo oznacza jeśliby. Wyobraźcie, że teoretycznie takie coś byłoby. Prawdą. Er nimmt sich selbst als Person. Paweł sam się tu stawia jako tą osobę, do której przemawia, można powiedzieć. I to, co tu wyjaśnia, jest oczywiście teorią. On nie znajduje się w takim stanie, ale mówi tak, jakby był. Innymi słowami, przypuszczajmy, że tak by było. I teraz opisuje się w takim er, stanie. Er Wyobraźcie sobie, że byłby w takim stanie, że mówił językami ludzkimi i anielskimi. Es gibt ja Menschen, die Są ludzie, którzy e, znają różne języki. Meint hier, wenn ich jetzt alle der würde. A Paweł mówi, jeśli mówiłbym każdym i wszelkim językiem ludzkim i anielskim. Jaką umiejętność musiałby mieć taki człowiek? Niesamowicie, prawda? Następna rzecz. Języki anielskie. Nie możemy z tego wnioskować, że ani ołowie mówią innymi językami. Lub różnymi językami, on chce tylko przedstawiać, że jest wielka różnorodność językowa. Krótko mówiąc, chce przedstawić w teoretyczny sposób osobę, która ma szczególne umiejętności i wydajność uczenia się. Jeśli ktoś potrafi i ma takie umiejętności, to skąd pochodzą te umiejętności? Po pierwsze, zawsze jest tak, że umiejętności i zdolności daje nam Stwórca. Po drugie, taki człowiek mógłby powiedzieć, ja byłem bardzo pilny, dużo się uczyłem i pracowałem nad tą umiejętnością. Ale kto udzielił mu taką umiejętność? Że miał siłę i pilność uczyć się. Że miał taką wolę i moc. Też Stwórca tą, ją udzielił. Niezależnie co posiadamy, jest to darem Bożym. Ale teraz temu mężowi brakowała jedna rzecz. Mając taką umiejętność, brakowała mu miłość. A co to miłość? Co to jest miłość tu, w tym przypadku? Tu w 13 rozdziale zawsze mowa jest o Bożej miłości. Ten rozdział często nazywany jest Pieśnią Miłości. Miłość to nie jest tylko uczucie. Cały świat dzisiaj ma się wrażenie, krzyczy i woła za miłością. Ale prawdziwą miłość znają tylko dzieci Boże. Miłość jest więcej jak uczucie, jest też pewną czynnością. I w 1 Korinie 13 ta miłość personifikowana. W XIII rozdziale tutaj miłość jest personifikowana. Znamy takie, taki sposób mówienia też z listu do Hebrajczyków. Tam słowo Boże jest personifikowane. Tam od słowa Bożego obraz i słowo bezpośrednio mówi o osobie Bożej. Jeśli zadałbym pytanie dzieciom i zapytał was, kto jest tą miłością, to jestem przekonany, że na pewno dzieci udzieliliby słuszną odpowiedź. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział wyraźnie mówi, Bóg jest miłością. Jaki jest wniosek zwrotny? Wszystko, co nie pochodzi od Boga, nie jest miłością. List mówi, że cały świat tkwi w złym. Ale my jako dzieci Boże wiemy, że Bóg jest miłością. Das, was wahr ist, in dem Man Jesus sagt, 1.2, ist auch jetzt wahr in den Kindern Gottes. To, co jest prawdą w Panu Jezusie, teraz jest też prawdą w dzieciach Bożych, mówi nam Jest Jan. Denn na Roman 5, vers 5, ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, bo zgodnie ze słowami z Listu do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Wenn wir etwas ist es nicht mehr da. Jeśli my rozlejamy jakąś rzecz dzisiaj, so to rzecz aber... się traci, ginie. So, so aber nicht bei Gott. Ale tak nie jest z Bogiem. Wenn er in Herzen, es es sein Jeśli On rozlewa cośkolwiek, na przykład miłość, to jest to dalej Jego własnością i zostaje Jego własnością. Nie I nigdy nie ubywa Od kiedy zaistniała pierwszy raz miłość Boża? Miłość istniała wiecznie, bo Bóg jest wieczny i w, taki, i w ten sposób też i miłość zawsze istniała. Kiedy Pan Jezus będący na tej ziemi pod koniec życia polecał wierzących Bogu, to w tej modlitwie mówi o wiecznej miłości Ojca do Syna. Tą miłość kiedyś w przyszłości będziemy oglądali. Przeczytajmy te wiersze z Jana 17, 20 wiersz. A Nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 20, ja. 24. Wiersz. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiowałeś mnie przed założeniem świata. To wszystko działo się w otoczeniu i w atmosferze, gdzie wszystko jest miłością i światłością. zwischen Jaka to musiała być radość i społeczność między Ojcem i Synem, ta wieczna miłość i ta światłość, która tam zawsze już była. Ale ta miłość nie tylko w domu Ojca jest wieczna, Gottes sichtbar geworden. Ale stała się kiedyś widoczna, i do tego przeczytamy z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, jest to pierwszy, albo czwarty rozdział, dziesiąty wiersz. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna Słego jako ubłaganie za grzechy nasze. Miłość Boża w najwznioślejszy sposób uwidoczniła się na krzyżu Golgoty. Da sehen wir auf Heiligkeit Gottes, Licht und damit i na krzyżu Golgocie widzieliśmy miłość Bożą i światłość Jego, która jest powiązana z Jego świętością. Świętość, która nie może przeoczyć grzechu w żaden sposób. Świętość, która żąda zupełnie sprawiedliwy sąd Boży, który e, dla Boga, który e, brzydzi się grzechem. Ale na, w tym dziele na krzyżu widzimy też miłość Boża, która pokazała się przez to, że Bóg nie oszczędził Syna. Jeśli ja uczyniłbym coś złego Maćkowi, to tata Tomek od razu wkroczyłby w akcję. Ale w tym momencie Bóg, kiedy Synu, Jego coś uczyniliśmy, nie wkroczył w akcję, nie oszczędził Syna, ale za nas wszystkich wydał. Nikt tego nie może zrozumieć. W modlitwie mówiliśmy o uwielbieniu. I to jest powodem, dlaczego się zgromadzamy die Größe und Gottes im wird. Bo wyniosłość Boża i wielkość Jego okazuje się w Słowie. Są to myśli, które przewyższają zrozumienie ludzkie. Ale Bóg je posiada. I Bóg te myśli nam przekazał. Nie jako eine einmalige rzecz. Nie jako rzecz jednorazowa. Bo on w swej miłości nigdy się nie zmienia. I ta miłość zachęca nas wzajemnie obchodzić się w odpowiedni sposób. Więc z jednej strony teraz ten człowiek tutaj teoretycznie przedstawiony posiadał wielkie umiejętności. Ale mając te umiejętności, brakowało mu największa rzecz i to jest miłość. To, e, ta, tą istotę Bożą w sobie, albo tą cechę Bożą. Ale teraz czytamy o pewnej ocenie. Ocena wystawiona przez Ducha Świętego tutaj w tym miejscu. Verena gut Weronika dobrze gra na pianinie. I Jest, Estera też dobrze gra na pianinie. Ch, e, chętnie słuchamy ich grać. A jeśli grają pieśni pochwalne, to pociesza to nasze serca. Ale Paweł co tutaj mówi? Ja nie jeśli nie mam miłości, to jestem jak miedzia dźwięcząca, miedź dźwięcząca i cymbał brzmiący. Jest to może chwilowe, chwilową pociechą dla ucha, kieruje i kształtuje nasze uczucia wewnętrzne, stymuluje je ale mówi innymi słowami że to jest na chwilę tylko słyszane a później przebrzmiewa bo przecież to co stoi w, albo jest najważniejsze to nie ten drogi instrument der künstler hätte das instrument gebaut hat oder artysta, instrument. Es geht auch nicht um den Spieler, der das Instrument beherrscht. Noch also es geht nicht um das Instrument, es geht nicht um, um denjenigen, der das Instrument bedient. nie chodzi o Instrument, nie chodzi też o grającego, sondern ich bin nur gewissermaßen der, der Ausdruck dessen, was im Augenblick durch die Luft schwirrt. Done, weg. Also so Więc to o czym tutaj jest mowa to nie jest instrument też nie grający, lecz jest mowa o tym brzmieniu, a brzmienie wychodzącego z tego grania jest bezwartościowe tak naprawdę. Ono jest tylko chwilowe i, i znika. So das auch mit dem tak samo było z, mówie, z mówieniem w językach. Im Auberg war man vielleicht begeistert davon. Na chwilę, e, używając taki dar, słuchacz jest zachwycony tym darem, wywołuje wielkie zadziwienie i zachwycenie, ale, ale używając ten dar bez miłości jest tak samo bez treści, bez substancji. Drugi przykład tu przedstawiony. To jest prorokowanie. Co to jest prorokowanie? Są to słowa mówiące bezpośrednio z obecności Bożej w odpowiedni sposób do słuchaczy. Są różne rodzaje y, prorokowania w Słowie Bożym. Na przykład prorocze słowa z Księgi Objawienia są słowa prorocze. Słowa prorocze Apostołów i Proroków na początku chrześcijaństwa też były słowami proroczymi. Te proroctwa, to znaczy przepowiedzi przyszłościowe i wypowiedzi słów nieznanych minęły. Ale proroctwo w znaczeniu mówienie z obecności Bożej i społeczności z Nim w odpowiedni sposób dosłuchaczy, taki sposób proroctwa mamy jeszcze dzisiaj. I dlatego wspólnie jest to naszą modlitwą, abyśmy Słowo Boże wykładali w odpowiedni sposób, ale byli też w takim stanie, aby Bóg i my byli w stanie słyszeć to, co Bóg bezpośrednio do naszych okoliczności mówi. Poza tym ten mężczyzna tu przedstawiony miał umiejętność zna znania wszystkich tajemnic i wszelkiej wiedzy. To, co było nieznane w całej ludzkości, ten człowiek tu przedstawiony znał. Oczywiście, pamiętajcie, o tym jest to tylko pewną teorią tu przedstawioną. Następna rzecz, ta osoba miała wszelką, wszelkie poznanie, wszelką wiedzę. Wszelką wiedzę. To znaczy, jest w stanie wyjaśnić nam każdy pojedynczy wiersz Słowa Bożego. Czy ktoś z Was to potrafi? Nie. Słowo Boże nie byłoby Słowem Bożym, jeśli każdy z nas mógłby je w całości pojąć. Następną rzeczą jest, że posiada wszelką wiarę taki człowiek. Tu nie jest mowa o wie, wierze zbawiennej. Nie, tylko jest tu mowa o praktycznej wierze w życiu codziennym, tak jak jest, było mowa o tym darze wiary w 12 rozdziale jest to też pewnym darem, danym nam przez Boga, lub jednemu tak innemu nie. Aber Mann hat es, er kann sogar berge Ten tutaj teoretycznie przedstawiony męż posiadał taki dar i tą wiarą miał nawet moc przemieszczać góry. Eine Jaka potężna umiejętność. To jest coś szczególnego. Nie, Paweł mówi nie. Mając taką umiejętność, ale nie mając miłości, nie jestem niczym. Jestem bezwartościowy. Teraz trzeci przykład tej osoby. W trzecim wierszu byłby takim, który rozdziela całe mienie biednym. W dzisiejszym towarzystwie istnieją ludzie bardzo szlachetniego usposobienia, którzy wierzą w to, że w człowieku istnieje coś dobrego, istnieje dobry korzeń i chcą go Pokazywać, którzy dali na przykład wielką część dobrobytu dla wsparcia biednych osób, ale byli niewierzącymi. my, jako wierzący, też możemy dzielić się naszą posiadłością. Selbst wierzący. Wenn ich mein Körper hingebe, um verbrannt zu werden. I tutaj w tym przypadku czytamy, że jeszcze dalej to szło. On był gotów nawet swoje ciało dać na spalenie. Er bereit, sein zu był więc gotów siebie samego i życie swoje dać dla innych. I Wida. Ale znowu mamy i czytamy ten dodatek, ale nie mając miłości, to nic mi to nie pomoże. Jeśli taki znany Bill Gates daje miliardy dolarów dla innych, to nützt to natürlich tym ludziom, którzy niszczą tych bo oczywiście tym, którzy są odbiorcami tych pieniędzy, pomoże to wiele. Ale Paweł mówi, że tej osobie, która nie ma Boga w sobie, to znaczy miłości Bożej, to nic nie daje. Jeszcze nie, nie jeśli nie ma miłości w niej, a niewierzący może się wysilać, ile chce w nim nie ma tej miłości. Boży. nigdy nie będzie to uznane przez Boga. Ale też jeśli my wierzący to czynimy, jeśli nie jest to wykonywane z miłości, to jest to dla osoby tej, która daje bezwartościowe. Oczywiście można tymi darami wielu Wielu osobom pomóc. Davon przez takie pieniądze, na przykład, można wydrukować wiele broszur. Ale jeśli takie dary nie są, nie mają źródła w miłości, to jest to bezwartościowe. Hier drei Więc widzieliśmy tu trzy przykłady. Gdzie z jednej strony widzimy osobę teoretyczną, um, mającą niesamowite umiejętności, aber von der göttlichen liebe sind sie alle ale te umiejętności bez połączenia z miłością Bożą są bez treści i niewartościowe. Sie sind są bezwartościowe. Ale Liebe Gottes. Ale miłość Boża jest zawsze taka sama, wartościowa. Ona się nie zmienia. Ona nigdy nas nie puści. Jego miłość nie kończy się. Cała pełnia miłości Bożej, można powiedzieć, zwraca się ku nam. I jako wierzący mamy stałe miejsce u boku Bożego. Jeśli chodzi o dary, to są różnice darów. Ale to co takie istotne w tych wierszach, które czytaliśmy jest to, że przez miłość objawiamy istotę Bożą. Jak to czynimy? Czynimy to przez to, że skupiamy się wewnętrznie e, przy tej miłości. Ona wtedy poszerza nasze serce. Zachęca nas uwielbiać i składać dziękczynienie Bogu wykonywać nasze zadania miłością.